Po dwóch tygodniach nieobecności na antenach Akademickiego Radia Luz y, audycja ma szczy życia, a w niej... Miłość Szymczak. Michał Hawełka. Mateusz Gasiński, a całość realizuje Gosia Kilar. No i bez zbędnych tutaj słów przechodzimy od razu do Kubełka z usami, które przygotował Miłość. My mamy tylko małe kubki, ale też coś mamy. Dawaj miłość. Okej, okay, no to może po kolei, bo możemy się gdzieś w którychś miejscach nakładać. Na przykład taka informacja, na pewno wiecie wszyscy, że David Bowie niedawno zmarł. Znany no piosenkarz, wiemy. aktor. To zresztą znać, można znać z naszej anteny, ponieważ on jest naszym artystem tygodnia jeszcze dzisiaj. I jest gra, do której Bowie raz, że użyczył soundstrucku, dwa, że użyczył twarzy i trzy, że podobno brał udział w procesie twórczym tej gry. A jest to taka przygodówka akcji Omicron yy, The Sol. I ta gra w yy, produkcji sam wydawcy Square, Square Enix yy, jest dostępna za darmo na, w sklepie Square Enix yy, jest do 22 stycznia do osiągnięcia całkowicie za darmo. No jest to tytuł trochę już leciwy, ale na pewno warte sprawdzenia, tym bardziej, że właśnie w pewnym sensie jest to hołd dla Regiabłego, ponieważ no, był to człowiek zacny nie tylko właśnie jak widać w kinie i w muzyce, ale nawet w grach komputerowych. Ja mam informację na temat takiej usługi, którą no, ostatnio bardzo często się takie rzeczy pojawiają a mianowicie mówię w tym momencie o Origin Access, które na Xbox One można znać jako EA Access. To jest taka usługa, z którą się płaci subskrypcję, a ona, w swojej... jakby swojej tutaj... całej dobroci daje nam dostęp do kilkunastu gier, w tym momencie kilkunastu gier, które można sobie grać i tak dalej, no w cenie tego, tego... tego abonamentu. No, ile, o ile jakieś właśnie te Games with Gold i tak dalej to daje nam jedną, dwie gry tak na, yy, na miesiąc, to tu Origin daje nam yy, z grubej rury kilka gier od razu i, i co, no ja, to są też niezłe tytuły. I tak w ogóle jeszcze a propos, to nie dość, że dostajemy te tytuły, jakby, które możemy sobie ogrywać, to dodatkowo jeszcze, przynajmniej przy EA Access tak było, yy, też dostawaliśmy dostęp przed premierą do niektórych tytułów yy, stworzonych przez Electronic Arts, i tak na przykład można było sobie już 10 dni przed premierą Need for Speed'a zagrać właśnie w Need for Speed'a na Xbox One. Ie. To prawda, było tam ograniczenie do 10 godzin chyba rozgrywki, no ale wciąż jest to jakby dobra opcja, zwłaszcza, że to jest taki jakby dodatkowy... dodatkowy bonus, tak, no tak. masło maślane. Ale bonus do, do tego abonamentu. Tak, ale tutaj gry to są no całkiem niezłe rzeczy, bo to jest Battlefield trójka, Battlefield 4, Battlefield Hardline, to jest początek, potem Dragon Age wszelkiego rodzaju. SimSify, SimSy, Trójka... FIFA 15. Całe, wszystkie trzy Dead Spacey. Dead Space'y, no i tutaj polski taki rodzynek This War of Mine, więc... I to jest dopiero początek, obiecałem, że będzie więcej. No i też warto jeszcze tutaj wspomnieć o tym, że to nie tylko te gry, które dostajemy, ale też jest tam chyba 10% zniżka na wszystkie tytuły no wszystko. w Origin'ie. To no. prawda tam te ceny na Origin'ie są bardzo nieprzystępne. A ty wiesz co, ostatnio całkiem nawet nieźle tam wyglądało. No Przy promocjach tak, ale tak standardowo to szału nie ma. Ale, no, jest, ale. jest jeden haczyk tym wszystkim, ta usługa jeszcze nie działa w Polsce. Tak, mają Niemcy, mają inni, ale nie mają ich w Polsce. I kto ma? Niemcy na wszyscy przykład. Nie wszyscy. Mają, ma, nie, mają Ameryka, Kanada, Wielka Brytania, Niemcy. Tyle. Właśnie. Więc nie jest tego tak dużo, ale myślę, że to jest kwestia testowania rynku. Eee, no i co? To teraz ja powiem newsa. Mam dwa newsy pieniężne. Bo ja lubię newsy pieniężne zazwyczaj. Pierwszy z nich to... Że Kickstarter pochwalił się, ile w zeszłym roku zebrali generalnie, jeżeli chodzi o gry wideo. Dużo. 46 milionów dolarów zostało zebrane na gry wideo, ale jeżeli chodzi o cały przemysł growy, jakby całą branżę grową, nie tylko gry wideo, ale Czyli ogólnie to gry. perferia też rozumiem, bo. Tak, nie tak bardzo plus wiem. gry, nawet planszowe, jakiekolwiek gry. No, o to Ci chodzi, no. Dobra. To tutaj jest 144,5 miliona dolarów. To całkiem duża kwota. 144,5 miliona. Dalej chyba mniej, niż wydano na y, GTA 5. Ale więcej, no? No tak. niż wydano na Wiedźmina. Dokładnie. Ale trzeba przypo przypomnieć, że to jest jednak zebrane przez ludzi, a nie wy wyłożone przez wielkie studia, więc... 100%. To jednak to jest jakby to, było... co ludzie chcą. Dokładnie. Tyle pieniędzy ludzie są w stanie wydać, żeby dostać to, co chcą. Drugi nios pieniężny, Call of Duty, w zasadzie e, Activision pochwaliło się, że sprzedało już 250 milionów odsłon Call of Duty w ogóle, tych wszystkich. Co wiem, Wszystkich, tak? A która jest najlepsza, wiadomo? Y, no wiadomo, że te pierwsze, jakby jak, dlatego, że są naj, jakby najdłużej, to się sprzedały tam. Chociaż nie wiem, czy Modern Warfare przypadkiem nie jest tym najlepiej sprzedającym się. Y, w każdym razie w listopadzie 2014 roku, czyli to jakby no, to ponad potem. rok temu, Dawno temu, to było 175 milionów, więc 75 milionów w różnicy w ciągu roku. No i całkiem to, dobry wynik. Gruba, a to pewnie przez to, że y, zniknęła kolejna jedna z serii, nie? Bo moder, y, y, y, y, y, y, Medal of Honor zniknął. No tak. tak. Więc ja więc... mam też o pieniężnego, ale a, o tym, kasy, ja, ale jajowe, o tym że chcą od nas wyciągać pieniądze, bo wiecie, że powstaje nowy Hitman. No i on się nie ukaże w pełnej wersji w dniu swojej premiery, anulowano już wszystkie preordery, natomiast ukaże się on w dniu premiery z prologiem i jednym z sześciu miast, czy tam sześciu lokacji, które będzie można w całej grze już zwiedzać i wszystkie nowe lokacje będą dochodzić z czasem, więc miesiąc później dojdzie, bo pierwsze to jest prolog i Paryż, potem dojdzie chyba miesiąc później Włochy, miesiąc później jeszcze... Dojdzie, czy je Do... trzeba kupić? Trzeba będzie dokupić oczywiście. To jest oczywiście można kupić taki ten jakby... model epizodyczny, że. Tak, sprzedajemy w odcinkach. Ale, sobie tak. ale, ale można kupić jakiś. Half-Life season... 2 epizod pierwszy, Half-Life 2 epizod drugi Co i Half-Life A potem jest problem, bo nie, nie, nie liczymy do szczególnie. W jesteście przy half life to może, może też powiem o takim <śmiech> mieście, że powstaje doda dodatek fanowski do Half-Life'a, ale oficjalnie taki już zatwierdzony przez Valve. A. Prospekt. to będzie dodatek yy, do Half-Life'a 2, który kontynuuje Fabułę z y, dodatku Opposing Force do Half-Life'a 1 ale będzie też się fajnie mieszał z tym Ojej, czekaj, za, zamieszałeś mi to tutaj. Bo to jest opposing czek. Blue shift to było, chodziło się strażnikiem. Opposing force dalej był Freeman? Nie. Nie wiem, ale tu się gra jakimś strażnikiem więziennym, coś takiego w, tej, w tym dodatku, w tym modzie jakby. Dobra, ale to jest jakby wcześniej, nie później, tak? Czyli nic nowego. Tak, wyjdzie 12 lutego, no i w oczekiwaniu na Half-Life 3, który się pewnie nigdy nie ukaże, można sobie zagrać w tego prospektu, tym bardziej, że on nie kosztuje jakichś wielkich pieniędzy, a jest wielkości chyba właśnie dodatku do Half-Life'a 2, episode 1, tak. Jest wielkości epizod 1. Trochę tutaj powiem o YouTube'ach. Teraz mam dwa newsy youtube'owe. No YouTube, sobie dawaj, YouTube YouTube. Pierwszy z nich to to, że PewDiePie znany pewnie wszystkim, którzy jakoś tam YouTuby na... YouTube na YouTube'y growe oglądają. Może nie wszyscy lubią, ale przynajmniej większość wie kim on jest. Yy, założył swoją własną sieć. Własną sieć jakby filmową, youtube'ową. Która będzie przyjmowała pod swoje skrzydła innych twórców i też będą tworzyć swoje programy specjalne i tworzą to we współpracy z Disney'em, więc można się przyjrzeć. Ciekawe jestem co z, tego, co z tego wyniknie. Disney i youtuberzy. Ale no. Disney już od jakiegoś czasu ma youtuberów, bo jedno z większych amerykańskich właśnie takich, takich zrzeszeń powiedzmy tych, tych twórców jest pod właśnie Disneyem, nie? Więc to nie jest tak, że oni dopiero zaczęli, to no się tak, wydaje, że teraz do dostali tak naprawdę największą grubą rybę jaką mogli. Tak, bardziej nie mogli. Ja mam jeszcze newsa odnośnie VR-u, bo widzieliśmy już ceny Oculusa, widzieliśmy takie plotki odnośnie cen y, PlayStation VR, więc wszyscy myślą, kurczę, ciekawe co będzie z tym HTC Vive, czy no, tam po, jak to się nazywa? To Od... gruba, gruba kwota, co się pokazało. No, problemy będą dopiero 29 lutego i wtedy się zapewne do ile to kosztuje, ale wszyscy mają nadzieję, że będzie w końcu jakaś taka cena znośna. Mniej niż 3000, powiedzmy na polskie złotówki. Mniej, no zobaczymy, bo właśnie ploty są w tych okolicach. No więc wtedy się dużo nie zmieni, ale miejmy nadzieję, że oni trochę może zmienią ten rynek. No ja chciałem powiedzieć drugiego news' o YouTubach, ale mi nie pozwoliliście. To YouTube, i dawaj. W zasadzie to jest YouTube tylko tak troszkę, bo Sony chciało y, zarezerwować sobie nazwę Let's Play. Taka historia. Ale amerykańskie urzędy patentowe, czy jakie tam one są, się po prostu wzięły i nie zgodziły. Ale czemu? Jak mogli. Tak, nie dlatego, że to jest nazwa podobna do tych wszystkich filmików na YouTubie, ale dlatego, że istnieje firma, która się nazywa Let's Play przez Z. Jest zbyt, zbyt podobne i nie mogłoby to przejść. Dziękujemy Let's Play. ja nawet nie wiem, co to za firma jest. Też nie wiem. Ym, zobaczmy. No, oni a... coś tam mają związanego właśnie z zrobieniem gameplayów, ale. To ja w międzyczasie, jak na to już szukasz, co robi Let's Play, to ja powiem o tym, że w naszym turnieju Hardstone'a w finale grało dwóch graczy z drużyny Black Ravens. I ta drużyna ostatnio, a w zasadzie to chyba wczoraj ogłosiła oficjalnie, że koniec, nie ma. To była jedna z dwóch takich, powiedzmy, prof profesjonalnych drużyn Hardstona w Polsce, jeszcze obok No Mercy i wzięła i się rozpadła, to dlatego, że podobno tam jakieś były problemy z, z właścicielem firmy pieniądze się nie zgadzały, coś tam i postanowili, co zrobić odejść wszyscy zgodnie razem i założyć nową drużynę i będzie nowa drużyna, która nazywa się Turning Point, bo to ich odejście z Black Ravens było punktem zwrotnym w ich karierach Cwane, cwane, no a gdyby na przykład były takie mistrzostwa, że trzeba wystawić reprezentację jakiejś krajową, naszą polską, znalazłoby się odpowiednio dużo graczy. E, Wiesz co, był taki turniej ostatnio, że właśnie były reprezentacje jakby i właśnie głównie to byli gracze właśnie z No Mercy i z Black Ravens ówczesnego, którzy no, oni tam dobrze ze sobą współpracują, więc jest coś takiego. No i jest też czas na to, żeby się trochę zamknąć, a zaraz będziemy się znowu otwierać i będziemy mówić wam o grach. Jakich to jeszcze nie wiem, ale pewnie jest. Mamy świeże rzeczy, i też nieświeże. No, świeże i nieświeże jest, ale to tak zwykle jest. Słuchajcie. Jak Kazimierz przerwa, Tetmajer. Wracamy na chwilę. Słuchajcie akademickiego Radia Luz na 91,6 FM w dniu inauguracji Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu. Wrocław zablokowany, zakorkowany, wszędzie pochody, ale my y, jesteśmy częścią tej kultury, oczywiście gry są 1,4 powiedzmy takiej kultury masowej i mówimy wam o grach, a mianowicie o jednym y, z tytułów. W końcu nie, nie pamiętam, co padło, bo padło na tę grę taką dźwiękową, czy tą... Nie, tą drugą. Tą drugą, czyli na tę grę, gdzie się naparzają zombiaki z roślinkami? Dokładnie. Ja, naj najnowszą odsłonę tej gry. Dokładnie. Generalnie zaczęła się historia od tego, że była gra Plants vs Zombies i tam było... To na początku było na kompy, potem też na tablety i na wszystko. Gdzie... Gdzie chodziło o to, no, że stawialiśmy sobie taki tower defense trochę, że stawialiśmy roślinki i z drugiej strony chodziły zombiaki i one tam naparzały w te zombiaki i trzeba było się obronić. Po jakimś czasie, jak gra już była taka bardzo popularna i twórcy stwierdzili, że trzeba na niej dobrze zarobić, yy, postanowili zrobić grę Plants vs Zombies Garden Warfare, która miała być taką parodią Modern Warfare, czyli tak naprawdę grą multiplayerową, FPS-owym powiedzmy ujęciu, Yy, i zresztą jak trochę grałem też w te Garden Warf Warfare, bo było też za darmo swego czasu na PlayStation 4. Teraz jest yy, Origin Axe, Tak, więc... Ale może przejdźmy od razu do tej gry, o której yy, chciałbym tutaj ci powiedzieć, czyli do Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Jest to wersja beta, żeby nie było, może się jeszcze dużo zmienić do premiery. W każdym razie wersja beta jest dostępna dla wszystkich, przynajmniej była dostępna dla, dla wszystkich, jeszcze dzisiaj chyba można pograć. I o co tutaj chodzi? Zaczynamy, sama wersja beta zaczyna się od samouczka, wiadomo, żeby gracz się jednak zaznajomił ze sterowaniem, z tym, o co tam tak naprawdę chodzi. Yy, I na dzień dobry sterujemy słonecznikiem. To już brzmi pięknie, że sterujemy słonecznikiem. Chodzimy słonecznikiem normalnie po asfalcie, na przykład, yy, i strzelamy słońcem. No tak, No słonecznik produkował słoneczka. Tak, tam produkował słoneczka, które coś ci dawały. Tutaj strzelasz yy, promieniami jakby słonecznymi w przeciwników. Yy, nie mamy ujęcia pierwszoosobowego, jest ujęcie trzecioosobowe, no ale jest to gra, to jest third person shooter. Po prostu yy, idą zombiaki, strzelamy. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o mechanikę, to to jest wszystko, co trzeba wiedzieć. Yy, po krótkim samouczku wskakujemy do yy, naszego ogrodu w którym mamy do wyboru ileś tam opcji, jeżeli chodzi o tryby gry. Nie ma klasycznego menu, po prostu trzeba sobie podejść do poszczególnych miejsc w ogrodzie i tam wtedy wchodzimy do odpowiedniego trybu. Jeżeli chodzi o betę, to wszystkie tryby są zablokowane poza trybem multi, ale chyba tak naprawdę to jest najważniejszy tryb w tej grze. Nawet grę, która była takim typowym, single playerem, zrobili już w multi. To jest makabra, troszkę. No tak. Pytanie, czy, czy tam będzie coś sensownego w single singleplayerze, bo myślę, że to ma jakiś potencjał, ale czy im się chciało? Powiem ci tak, jeżeli chodzi o singla, to jest tryb, który można grać w kopie, ale można grać też w singlu, się nazywa Graveyard Ops, gdzie musimy się jako roślinki bronić przed hordami zombie. I to jest w zasadzie... Czyli jak e, tryb zombiaki z, z jakiejś... Nie wiem to... Z Call no, of Duty. Z Call of Duty właśnie. Tak, więc tak naprawdę to jest coś w tym stylu. Ale, no mówię, tu to, ta gra jest nastawiona na multi i to jest, y, jak dla mnie, wielka różnica w porównaniu z poprzednimi. Bo w poprzednim był to klasyczny deathmatch i tak naprawdę gra niczym się nie wyróżniała. Tutaj, już pierwszy mecz, w jaki zostałem rzucony, to mecz 20, 12 na 12, czyli 24 graczy na drużynie. No, na, na drużynie, na mapie. Yy, ale mapa ewoluuje. Podobnie jak jest w Battlefieldach, w Call of Duty teraz to jest, to jest modne, żeby mapa ewoluowała. Zaczynamy na małym obszarze i wraz z postępami jakby w grze, w przypadku roślinek, jeżeli pokonujemy zombiaki, to mapa się przesuwa coraz dalej. I to nie jest tak, że... Ta poprzednia część nadal jest dostępna, tylko po prostu przechodzimy jakby dalej zupełnie w, w, w progresji całej mapy. Więc to jest całkiem ciekawe. Ale żeby nie było nudno, po prostu się strzelamy i nic więcej. To są jeszcze dodatkowe jakieś obiektywy, które musimy wykonać. Na przykład wy, wy, wypadają kuleczki. To są jakieś nasiona chyba nawet. I musimy te nasiona dopchać do naszej bazy, a ząbiaki muszą dopchać do swojej bazy. I mamy, daj, dajmy na to 5 minut. I wszyscy biegają z tymi kuleczkami, w sensie to nie można jej wziąć, się po prostu trzeba ją pchać wbiegając w nią. I na środkowej części mapy wszyscy w siebie strzelają, wszyscy próbują coś przepchać. Po pięciu minutach jest zliczane kto ile kuleczek dopchał i ta drużyna wygrywa. Ale żeby do tego ostatecznego momentu doszło, czyli do tej walki o kulki, to najpierw musimy chyba cztery albo 5 kawałków mapy przejść wcześniej walcząc normalnie. A to są duże wyniki, że te kółki wszystkie są przepchane? Czy raczej jest dużo na środku Mnie leżących? Się, a mi się zazwyczaj dochodziło do wyników takich 5-4, tak raczej powyżej pięciu nie wchodziło. No ale teraz może jeszcze powiem jakie mamy tutaj... kim możemy grać, bo tak naprawdę, no wiadomo, roślinki, zombiaki. I są to w większości roślinki i zombiaki, które znamy z tych wersji tabletowych. Tak więc możemy zagrać tutaj piszuterem, czyli strzelać groszkami. To jest taki... Ten, ten groszek jest powiedzmy takim shotgunem trochę jakby. Bo te strzały są wolne, ale zadają dużo obrażeń i są... Powiedzmy, bardzo duży zasięg obejmują taki. Duży obszar. Duży obszar, o, właśnie to. Yy, Słonecznik jest takim zwykłym żołnierzem, który chodzi z kałachem. Yy, oprócz tego mamy też yy, na przykład yy, papryczki chili, czy. Nie, nie wiem, jak się nazywa ta roślinka ta taka z paszczą ta wielką, rosiczka, tak? Tak, która po prostu jest takim trochę tankiem, który też atakuje po, mocno wręcz. A powiedz mi, czy to jest tak, że właściwie każda z tych klas jest takim odpowiednikiem, e, no odpowiednikiem jakiegoś żołnierza, jakiegoś, tak, jakiegoś typu tak. tego, przypadku... czy, czy są jakieś ciekawe myki, typu na przykład mamy, e, ja pamiętam w, w oryginalnym w grze był jalapeno, który po prostu wybucha, jak się go postawiło, czy jest jakiś taki tego typu rzecz, że to jest... Kolej, który jest po prostu bardzo wyspecjalizowany, czy to po prostu jest bardziej przesunięte w kierunku, to ciekawszych... jest taki militarny shooter tylko w roślinkach? Właśnie z takich ciekawszych rzeczy to jest na przykład y, taki cytrus, który wyłącza elektroniczne urządzenia, czyli ma tak jakby EMP, a tutaj się nazywa to emp no, to y, I są też y, na przykład kukurydza, która spowalnia przeciwników, y, no rzuca w niego masłem. Masłem, tak. No Więc to było, no. Było. Więc w, w klasycznych FPS-ach no nie masz spowalniających takich, yy, powiedzmy, że no nie strzelasz ludzi z powalniającymi pociskami chyba, nie? No, no nie chyba, że siatka, no nie wiem. Też w którejś z... grze była taki glut zielony. No a po stronie zombiaków a coś stronie jest A po stronie zombiaków jest o wiele ciekawiej, bo mamy na przykład tak jak gargantuary, były rzucały te takie malutkie, no tak. malutkie zombiaki, to tutaj można grać takim malutkim zombiakiem, on po posuwa po całej plansze jak głupi i może w pewnym momencie przyzwać, nie gargantuara, ale może wskoczyć w taki jakby, w takiego mecha, i wtedy chodzisz tym mechem i walczysz y, jako właśnie mech. Są też zombieaki, które na przykład y, z oczu strzelają laserami. I to takim, nie że tak jak w Gwiezdnych wojnach, takie pojedyncze lasery, tylko taki ciągły ogień laserowy z oczu. Y, czy na przykład y, szalony ten, szalony naukowiec jest taki stylizowany na Einsteina, który ma swoją broń, która jest taką trochę snajperką na przykład, ale. No ale trochę jednak inaczej się nim granisz niż snajperem. Mm -hmm. Dobra, czy? ale to na razie jest w becie. To jest wszystko w becie. Jak na razie gra się w to bardzo fajnie, ale niestety myślę, że ta gra... znaczy myślę, to już wiadomo, że ta gra będzie kosztowała tyle, ile normalny tytuł AAA na konsole. więc y, mając do wyboru na przykład Call of Duty, to ostatnie, czy, czy nawet Battlefielda 4, który już teraz jest o wiele tańszy od tych nowek, to chyba jednak wybierałbym tamto, a to poczekał, aż trochę stanie je. No Zresztą zobaczymy, Wiesz co będzie co? w pełnej wersji. A ja bym zrobił inaczej. Ja bym to kupił. Polecam ludziom, żeby się na to rzucili, żeby mieć co roku nowe Garden Warfare. W sumie. To by było takie by było ciekawy ciekawe. zwrot właśnie w, w rynku gier. Jeszcze powiem szybko na koniec o tym, że fajne jest to, że jak umrzemy od czyichś strzałów, to oczywiście mamy bilans między nami, a tym zawodnikiem konkretnym. Ile razy on nas zabił, ile razy my jego. A to taka, typowa rzecz, taka typowa rzecz No i szybko o grafice. Całkiem, muszę powiedzieć, że całkiem ładnie wygląda, to jest, na przykład gdy biegamy tym słonecznikiem, to te płatki mu tak ładnie falują, te wszystkie odblaski, Czyli powiesz, jak wybuchy, ja... wszystko wygląda bardzo ładnie, jest to powiedzmy już teraz tytuł AAA. Czyli jak na nekroflorystykę to wygląda to nieźle. Powiedziałbym, że nawet jak na, nie, nie konkretnie ten gatunek, tylko generalnie jako gra, taka w klimatach animacyjnych, jeżeli chodzi o bajki powiedzmy te animowane, to... Tutaj zdecydowanie jest się czym pochwalić. Przynajmniej, przynajmniej nie jest brązowo-szary, tak? Nie jest brązowo-szary, I, i to chyba na plus, nie? A my zaraz pójdziemy do czegoś, co jest w tym momencie właściwie piekielnie czerwone, a zwykle było fioletowe. Będziemy mówić o ostatniej odsłonie Saints Row. Słuchacie akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM, a to jest Audycja Masz 3 Życia, Audycja Ograch, Wideo. Mówiliśmy przed chwilą o Plant vs. Zombies Garden Warfare 2. Teraz przechodzimy do tytułu trochę starszego, ale nie mniej szalonego. Nie, ja wiem czy on taki stary jest, to jeszcze jest pewno No bo to twoje jeszcze nie wyszło. No właśnie. E, to jest ale gra... szalony jest tak samo. No nawet bardziej bym powiedział. E, to jest gra, która wyszła niecały rok temu, 22 stycznia 2015 roku, więc jest dość świeża. E, ale no nie jest to właściwie pod, pod względem jakby mechanicznym nowa rzecz, bo rzecz się nazywa Saints Row Got Out Of Hell. I jak to tutaj po tytule można widać, jest to kolejna z części serii Saints Row, a opisuje wydarzenia, które się dzieją podczas tego, jak Gat, czyli jeden z, powiedzmy, bohaterów albo antybohaterów, w yy, piekle, tak? Z jakiegoś powodu. Yy, no i co mam na ten temat do powiedzenia, jeżeli chodzi o kwestie mechaniczne, czyli czy tam silnik i tak dalej? No w tej grze, w tej serii dużo od trzeciej części się nie zmieniło, tak? Czwarta część, która już, o której opowiadałem i dotyczyła tego, że przylecieli kosmici, kosmici, zniszczyli Ziemię, a, a cała gra się dzieje w, w rzeczywistości wirtualnej, co pozwoliło na całkowicie odjechane e, rzeczy, czyli jak, jak w Matrixie, hakowanie właśnie, e, czyli latanie, bieganie, jakieś e, supermoce dalej. No i to miał być na początku dodatek, a w końcu wyszła nowa gra, tak? E, no i tu jest ten sam silnik, nawet się za bardzo, e, mówię, modele nie zmieniły w ogóle, ale w porównaniu do przedniej przejścia między trójką a czwórką, tutaj jest inna mapa, tak, bo jesteśmy w piekle, a nie w naszym mieście e, Steelport. E, no i to jest jakby chyba największa zmiana, która tutaj jakby się pojawiła, czyli jest całkowicie nowy rejon, e, w którym możemy się powiedzmy, powiedzmy poruszać. Jak sobie twórcy sensorowe wyobrażają piekło? No, Piekło ma pięć rejonów, są, są różne dzielnice, jedna jest dzielnicą e, taką industrialną, jedna jest taką dzielnicą, na której są pustkowia, e, jedna jest dzielnica, której są wysokie wieżowce, no typowe miasto takie z tego typu gier, tak? To jest właściwie szablon zrobiony, ale e, jest on dość uroczy przez to, że zamiast wody mamy wszędzie lawę, e, mamy zamiast e, ludzi chodzących po różnych ludzi chodzących po, powiedzmy po ulicach, to mamy takie, no, takie wyschnięte trupy, które chodzą. E, no tego jest trochę diabłów, które służą tutaj za no, jakby tą policję w cudzysłowie. E, no i samochody to są takie zdezelowane graty, tak? Mamy kilka, nawet, nawet, nawet nie, nie, nie zwracamy na to uwagi, są zdezelowane graty, typu mamy samochód, ale nie ma drzwi. A, a karetka to jest chyba pain delivery service, z tego co pamiętam. E, ale to jest taka, takie delikatne rzeczy, ponieważ no ta gra już od samego początku daje nam wszystkie możliwe moce jakie mamy, skrzydła, latanie, bieganie szybko, więc ja do tego, ja do tego, do samochodów wsiadłem ze dwa razy, e, nie licząc e, misji, które wymagają ode mnie, żebym w, w jakiś wsiadł, więc te samochody tam są jakby, to jest kwestia taka chyba estetyczna, żeby to się tam ruszało. E, Obcieli też jakby możliwości jakie mamy jakby w, w możliwości stworzenia swojej postaci Ponieważ gramy jedną z dwóch postaci Jest to albo Gat, albo Kinsey To są bohaterowie, którzy no, byli już w poprzednich częściach Ale to nie jest nasza tworzona postać Bo nasza tworzona postać jest porywana przez diabła e, Na samym początku Do piekła, a my za, za nią biegniemy, żeby ją uratować I, I fajne jest to, że e, Nasza postać jest importowana z sejwa Z czwórki Jeżeli mamy jakiś Save z czwórki Jest dokładnie ta sama postać, którą stworzyliśmy Więc jest tyle na plus mm. Jest bardzo, mówię, jest to krótka gra i też yy, yy, kilka rzeczy z niej wy, wyjęto, tak, na przykład nie ma żadnego już yy, możliwości zmieniania ubrań yy, bohaterom, nie ma tych sklepów, yy, nie ma możliwości zmieniania samochodów i tak dalej, no bo po co, jak to są właściwie złomy i też i tak naprawdę ich nie używaliśmy, yy, a całość historii yy, zamyka się właściwie w 5 godzin. Ja tą grę od początku do końca historii przeszedłem w 5 godzin. Dokładnie 5 godzin, 5.01 jeżeli mam być tam dokładny. E, tak mówi mi save. To nie jest 100% oczywiście gry, bo z nas 100% trzeba kilka rzeczy podblokowywać. E, niestety część tych unlocków wynika z tego, że trzeba grać ileś godzin daną postacią. Więc no, dalej się nie, nie, nie, nie bawiłem, ale mm, jest to krótka historia, ale taka dość, no, w, w, w klimacie Saints Row, więc jakby osobom, które którym się to podobało, się to spodoba. Eee, jakby zestaw broni, które dostaliśmy tutaj w związku z tym, że jest to piekło, no to są kilka nowych broni, jest, więc też są ciekawe rzeczy, one są bazowane na siedmiu głównych grzechach głównych, więc no, jest, jest tutaj jakaś twórczość w, w tym kierunku, ale tak poza tym dużo odkrywczego tutaj nie ma. Bardzo mi się podobało użycie jako dodatkowych postaci. Był tak, jest Czarnobrody, jest Szekspir, i jest Vlad Palownik, to są nasi ziomkowie tutaj, którzy, którzy tutaj, e, no są tak, z nami, z nami tam dają na misję i mamy z nimi różne tutaj perypetie. A to gra jest po polsku, że Palownik? E, nie wiem, ja to tak przetłumaczyłem, czy ona jest po polsku, teraz ci powiem, wiesz, e, ale tak, e, ta gra mi się podobała, tak? Jest ona w cenie tak... ona jest w cenie jakby wszystkich innych w tym momencie gier, ale ja w poprzednie mam gry, więc tą kupiłem i, i, i mnie ona zadowoliła. Na pewno nie jest to gra na rozpoczęcie zabawy z tą serią, tak? E, bo tu naprawdę jest dużo rzeczy, które są... no w związku z tym, że z tym jesteśmy w stanie przyciągnąć postaci, które były w poprzednich grach, tak? E, których się pozbyliśmy powiedzmy, bo nam przeszkadzały, a tu są w stanie one wrócić, e, co zwykle robią w taki dość, tylko wspomnienie, ale zawsze to jest, to jest taki takie powiedzmy trochę service, tak? E, a poza tym no to jest Saints Row, tylko w piekle, tak? To jest taka, taka, moja opinia jest. To jest dobra rzecz, ale rzeczywiście jako ostatnia z rzeczy, którą zagracie w tej serii, bo nic za, za bardzo odkrywczego tutaj nie ma, a... A jest jakieś multi? Jest co tylko. Jest co -op, czy multi jest? Nie ma multi. Ja jestem ciekaw, co nie wymyślam na piątkę, no bo już było wszystko, bo Matrix było piekło. Oczywiście ona... znaczy, wiesz co, ziemia zniknęła, więc <laughs> e, pytanie co dalej. Jakby, to jest jakiś je problem, myślę. Jedno z zakończeń, właściwie kilka zakończeń pozwala tutaj na nagrybanie. Pytanie co będzie, e, co będzie tak naprawdę wzięte pod uwagę. Bo są tam trzy opcje, które jakby umożliwiałyby e, kontynuację. Tej, tej, tej szaleńczej jazdy, którą jest Saints Row. No bo oni są na statku kosmicznym, w przestrzeni, nie ma Ziemi. No i co dalej, tak? Ale to jest taka gra, która po prostu już w momencie, kiedy trójkę robili, nie dwójkę, kiedy robili, to stwierdzili, to miało być na początku klon GTA, ale potem stwierdzili, że oni to podkręcą do 11. W tym momencie jesteśmy na 25, więc. Mm. No jest, jest, jest szalona, ale tak. Jeżeli nie graliście w Saints Row to ja bym polecał trójkę, czwórkę i dopiero potem Gata Out of Hell. E, dwójkę też można spróbować, ale nie, nie jest to jakoś bardzo potrzebne. Ale tak, no właściwie trójka, czwórka, piątka, piątka, czyli Gata Out of Hell są podobne gry do siebie. Z dodatkami albo z ubytkami. No, taka moja opinia. Jest dobre, ale bez rewelacji. Czyli to by było dopełnienie tej serii... Y Saints Row, a my za chwilę powiemy o grze rytmicznej, która chyba nie jest nowym tytułem. Tego jest remake'em, nawet jest Ale na pewno jest jedną z gier, które warto różnić jeśli chodzi o gry rytmiczne. Pozostał kwadrans do godziny 19 i wysłuchacie akademickiego Radia Luz na 91,6 FM, a to jest audycja Masz 3 Życia, czyli audycja o grach wideo. I ostatnia z tych gier, o której dzisiaj opowiadamy yy, w tej chwili na antenie, jest to gra na PlayStation 4, czyli ci, którzy mają tylko pecety, mogą się obejść smakiem, ale więcej o tym Michał. Gra nazywa się Amplitude i zanim powiem tak naprawdę o co w niej chodzi, to dwie krótkie historie. Pierwsza z nich to rok 2001, wychodzi gra Frequency na PlayStation 2, yy, która jest grą muzyczną, w której latamy stateczkiem i musimy zbijać nutki strzelając do tych właśnie nutek. Dwa lata później, w 2003 rok wychodzi gra Amplitude, też na PlayStation 2 i okazuje się wielkim hitem po prostu. Podobne założenia, generalnie chodzi o to samo co w Guitar Hero, tylko że tutaj gramy za pomocą pada, a nie za pomocą instrumentów. Zresztą to było parę lat przed Guitar Hero, więc można powiedzieć, że był to prekursor gatunku. Yy, no i mija 12 lat, w zasadzie już 13 I na Kickstarterze ludzie zbierają pieniądze na remake. I w końcu się udało. I tu druga historia. 5 stycznia ukazała się gra Amplitude, właśnie w wersji na PS4, ale co ciekawe, ukazała się wszędzie, tylko chyba nie w Polsce. Bo oficjalnie było, że w Europie już wyszła, już na PlayStation Store była, ale ja jakoś nie mogłem sobie zakupić na PlayStation Store i dopiero tydzień później nagle się okazało, że o jest! Więc sobie Sony coś tutaj nie ogarnęło chyba do końca. W każdym razie, premiera się opóźniła o tydzień, ale przejdźmy do tego, Y, czym sama Amplitude jest. Tak jak mówiłem, y, mamy ścieżki podobne jak Guitar Hero, w zasadzie jeżeli chodzi o ścieżki to wyglądają dokładnie jak Guitar Hero, myślę, że tak jest najłatwiej wytłumaczyć jak y, tutaj mamy nasze plansze, ale o ile w Guitar Hero mieliśmy jedną ścieżkę, czyli konkretny instrument, tak y, tutaj mamy ileś ścieżek po sobie odpowiadających za wszystkie ścieżki w, danej, w danym utworze i lecimy statkiem kosmicznym na danej ścieżce i za pomocą trzech przycisków, czyli R1, R2 i L1 musimy po prostu, podobnie jak Guitar Hero, w odpowiednich momentach te przyciski y, naciskać po zakończonej jednej sekwencji, która jest po prostu podświetlona na jakby podstrunnicy, jak to było w Guitar Hero musimy przeskoczyć za pomocą krzyżaka na inną ścieżkę, czyli jak graliśmy perkusję to musimy przeskoczyć albo na drugą ścieżkę perkusji, albo na syntezatory, albo na wokal, w zależności co w danym momencie gra no i generalnie to są całe założenia rozgrywki. Jeżeli chodzi o yy, jakby przeskakiwanie między tymi, yy, między tymi ścieżkami, to początkowo jest tak, że jest, są one płasko ułożone. No i jak dojdziemy do ostatniej, to musimy się cofać po prostu jadąc w lewo na przykład. Po ukończeniu kampanii, która jest tutaj dla jednego gracza i jest powiedzmy bardzo krótka i taka, nie, nie powiedziałbym, że satysfakcjonująca, jest taka, no jest bo jest. Odblokowuje się nam tryb Frequency, którym mamy taką tubę jakby z tych, yy, z tych wszystkich ścieżek, więc możemy sobie w kółko przeskakiwać. Nie musimy się cofać, tylko po prostu latamy dookoła. Jeżeli chodzi o utwory, mamy ich tutaj ponad 30, ale w większości są to niestety utwory, znaczy niestety. Są to utwory stworzone przez Harmonix, czyli przez zresztą twórców też gitar Hero i Rock Banda. To chyba nie jest przypadkiem. Mm. Jeżeli chodzi o, jakby, poziom tej muzyki, to jest to w większości muzyka elektroniczna i to trochę dubstepów, trochę takich houseów, raczej taka, nie, nie powiedziałbym, że skomplikowana, muzyka. Ale zdecydowanie nie są te kawałki proste do zagrania w tej grze, zwłaszcza na wyższych poziomach trudności. Poziom trudności jest, myślę, stopniowany całkiem dobrze, mamy cztery poziomy. Ja zacząłem od drugiego od razu, bo przecież mówię, gram w Guitar Hero, to co się będę? I... nie zawiodłem się. W sumie niektóre kawałki były dla mnie nudne, bo było za prosto, więc przerzucałem się na wyższy poziom trudności. Tam już było... Y, nie powiedziałbym, że tak ultra trudno, żebym nie był w stanie na przykład kawałka do końca zagrać. Dla mnie dużym zaskoczeniem było na przykład to, że wśród tych 30 kawałków pojawia się jeden big bandowy. Więc y, mamy cały czas jakieś ostre upanie elektroniczne, nagle włączamy kawałek, a tam perkusja taka jazzowa. Wiadomo, jazzowa. Potem wchodzi saksofon, więc taka gitara elektryczna, ale taka spokojna, więc, więc to, się, to jest chyba najlepszy kawałek jak dla mnie na razie w tej grze. Hmm, jeżeli chodzi o współzawodnictwo, to tutaj mamy tryb multi koop do czterech osób naraz. To prawda nie miałem za bardzo jak sprawdzić, jak to wygląda przy czterech osobach naraz, bo to chyba, chyba będzie split-screen, bo nie wyobrażam sobie, żeby wszyscy jechali na tej samej, na tej samej trasie. Yy, no i wyniki oczywiście zapisywane są na leaderboardach, wiadomo. Nie ma jakiegoś takiego multi przez internet jakby konkretnego. No ale w sumie ciężko chyba by było w takiej grze zrobić. Tak, zrobić trwało. Później jest zbyt duże. A powiedz mi, czy są jakieś takie y, ułatwiacze, jakieś bonusy, jakieś takie cudawianki podczas grania? Tak, są ułatwiacze i zdobywa się je podobnie jak był Star Power w Guitar Hero, czyli musimy kilka nutek zagrać pod rząd dobrze i wtedy dostajemy jedną z, jeden z bonusów na przykład jest jeden bonus, to jest, że cała ścieżka już jest do końca zagrana po prostu. Nie musimy się już nią martwić. Albo na przykład yy, Sedate to jest takie coś, że jakbyśmy brali tabletkę przeciwbólową i wszystko zwalnia i potem po jakimś czasie nagle przyspiesza. Yy, jest też yy, taki bonus, yy, że po prostu latamy jak chcemy, dostajemy punkty za to, że przeskakujemy między ścieżkami, nie musimy nic grać. I jest bonus, że dostajemy ileś tam yy, dwa razy więcej punktów za trafienia. Z ciekawostek takich, powiedzmy, od, odstępstw od reguły, to w kampanii ostatniej, jakby kampania jest podzielona na cztery, cztery rozdziały, każdy po cztery piosenki, jakbyśmy w kolejnych partiach mózgu byli, bo próbujemy wybudzić pacjenta. No i ten ostatni utwór w każdej z części polega na tym, że co jakiś czas są takie bariery, przez które musimy przeskoczyć, będąc na striku, czyli mieć ileś tam zagranych y, sekwencji pod rząd poprawnie. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to wtedy tracimy energię, która jest podobna jak Bitter Hero, że wtedy... Y, no jeżeli zjedzie nam ta energia wystarczająco nisko, to przerywamy i musimy zaczynać od początku. Coś na wygwizda, nie ma publiki, ale... Nie, nie, nie ma publiki, ale jest takie smutne, smutna muzyczka, że no nie udało się. Jeszcze takie jest hamowanie jakby muzyki, więc ona tak zwalnia. Mhm. Jeżeli chodzi o grafikę, bo o muzyce tutaj już trochę po powiedziałem, jeżeli chodzi o grafikę, no to tutaj nie ma za bardzo do czego się przyczepić, chociaż tutaj też za dużo się po prostu nie dzieje takiego czysto graficznego, bo tak naprawdę lecimy po tych ścieżkach, a w tle cały czas nawalają kolory jakieś, że po prostu jeżeli ktoś ma problem z migającymi obrazkami, to to jest zdecydowanie gra, którą powinien unikać, której powinien unikać, bo y, ja momentami dostaję oczopląsu po prostu, co się tam wyprawia na tym ekranie, zwłaszcza jak jest trochę taka powiedzmy mocniejsza i szybsza muzyka. Więc, no wygląda to dobrze, czasami jest trudno ogarnąć co się dzieje na ekranie przez to, że tak błyskają kolory, a i w niektórych utworach w kampanii ekran się na przykład trzęsie do tego, albo kolory jakieś są takie, że nie widać nutek na przykład, prawie że. A przy grze rytmicznej, no nutki raczej wypadałoby. Przepraszam za dygresję, ale bo taką założyłem zależność, że pierwsza część się nazywała Frequency, częstotliwość, teraz się nazywa Amplituda amp i już, który jest ekspertem od dźwięku, jak się jak się nazwie kolejna część, bo mi przychodzi moc. moc, a mi się jeszcze na myśl przychodzi faza, face. No ale to jest kwestia już pochodna. Czy... No tak, ale ja bym powiedział, że moc będzie. E, o ile będzie? Albo. Bo, bo, bo na przykład w tej bo... części mamy właśnie ten tryb y, nawiązujący, nawiązujący do jedynki, jest tryb Frequency. Więc może w kolejnej będzie. Kolejna będzie się nazywała tak, jak mówicie, a będzie miała dwa tryby Amplitude i Frequency do tego. Nie wiadomo. No ja w każdym razie polecam. granie nie jest jakaś super droga jak na standardy PlayStationowskie. Więc y, warto spróbować, jeżeli ktoś gry muzyczne lubi. Y, Wrażeń takich audiofilskich, jakichś super wielkich nie będzie, no bo jednak to muzyka nie jest powiedzmy najwyższych lotów. Ale dobrze spełnia swoją rolę jako taki, y, podtrzymuje emocje, jest wystarczająco trudno, jak dla mnie bomba, polecam. OK, no i tym samym chyba zakończymy już dzisiejszą audycję o nazwie Maszczy Życia, która mówi o grach wideo. Zanim zakończymy musimy zrobić kamską y, reklamę wszystkiego. No, no, jaką reklamę, jaką hamską. Po prostu mówimy, że jest coś takiego, że wszędzie, gdzie po slashu wpisujecie masz Życia, to jesteśmy. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram... ale ja, ja wszędzie, bo żeby tam nie szukali po jakichś dziwnych Nawet stronach. Nawet pochata to typ www.maszżycia.pl. Tak, powiedzieć. bo jest jeszcze strona, maszżycia.pl. tam generalnie wszystko się y, łączy w jedną całość. A e... jeżeli chodzi o Amplituda, możecie recenzję zobaczyć też... Właśnie na YouTubach. Tak właśnie jest. I na YouTubach też możecie zobaczyć historię polskich gier, którą robimy we współpracy z polskimi grami wideo, czyli z inicjatywą yy, z koła badaczy popkultury Trickster. Stowarzyszenia chyba. Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji on... Popkulturowej Trickster. Tak, oni byli kołem kiedyś. Kiedy? A to dawno <śmiech> temu już nieprawda. Mm -hmm. W każdym może tak. razie możecie zobaczyć właśnie historię u nas na... YouTube. Yy, na YouTubie, a jutro będzie głosowanie na kolejną literę w alfabecie gier wideo, czyli na literę K. Właśnie, ja lit mam. a literka J co wyszło? Na literkę J wygrał Just Cause, jednym głosem. Jednym głosem, a co było drugie? Drugi był Jacked Alliance. Jacked Alliance, też dobra gra. No. I tutaj no. night był blisko. Będzie literka K. K, ja mam swego faworyta, oh, ale, ale też. Wam, ja ale wam nie powiem, żeby nie było, że tutaj... No będziemy, yy... będziemy no wejdźcie jak to się tak. pojawi jakoś... Jutro się pojawi o 15 na... Naszym, na naszym Facebooku, na naszym fej... a nie, na 15. O przepraszam, o 15 się pojawi historia polskich gier wideo, a koło 18 pojawi się y, zapytanie no, o. Więc y, nie zapomnijcie wejść i powiedzieć jaka lit gra y, na literkę K na PCD? Na PC -ty jest według was najlepszą, najciekawszą albo najistotniejszą, tak? Bo to do tego się sprowadza. Y Strasznie się rozgadaliśmy, ale to za ten poprzedni tydzień, kiedy e, Was nie było. nas nie kiedy było. Kiedy więc... przegrywaliśmy w Hotsa na streamie. <grych> Pięć, <grych> sześć razy? Dużo razy. <grych> Dużo razy. <grych> Dużo razy. E, musimy trochę poćwiczyć. Na razie prosy z nas nie są, ale obiecujemy poprawę. A tymczasem e, dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Byli z wami Miłosz Szymczak, Michał Hawełka. Mateusz Gasiński. Całość realizowała Gosia Kilar. No i co? Cześć. Cześć. Cześć.